Objawienie świętego Jana, rozdział dwudziesty. I widziałem anioła stępującego z nieba, który miał klucz od przepaści i łańcuch wielki w ręce swojej. I uchwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan i związał go na tysiąc lat. I wrzucił go w przepaść i zamknął go i położył na nim pieczęć, aby nie zwodził więcej narodów, dopóki się nie wypełni tysiąc lat, a potem ma być rozwiązany na krótki czas. I widziałem trony, a tym, którzy usiedli na nich, dany był sąd. I widziałem dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla Słowa Bożego i tych, którzy nie oddawali pokłonu dzikiemu zwierzęciu ani obrazowi Jego i nie przyjęli znamienia Jego na czoło swoje i na rękę swoją i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. A inni z umarłych nie ożyli, dopóki się nie wypełni tysiąc lat. To pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad tymi druga śmierć mocy nie ma, a będą kapłanami Boga i Chrystusa i królować z Nim będą tysiąc lat. I gdy się skończy tysiąc lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej i wyjdzie zwodzić narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, aby je zgromadzić do boju, liczba ich jak piasek morski. I wstąpili na szerokość ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I wstąpił ogień od Boga z nieba i pożarł ich. I diabeł, który ich zwodził, wrzucony został w jezioro ognia i siarki, gdzie dzikie zwierzę i fałszywy prorok i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. I widziałem tron wielki biały i siedzącego na nim, od oblicza którego uciekła ziemia i niebo i nie znalazło się miejsca dla nich. I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem, i księgi zostały otwarte, i inna księga została otwarta, która jest księgą żywota. I sądzeni byli umarli stosownie do tego, co napisano było w księgach, według uczynków swoich. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, i śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli, i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło wrzucone zostały w jezioro ogniste. To jest druga śmierć. I jeśli kto nie był zapisany w Księdze Żywota, wrzucony był w jezioro ogniste.